Alicja i Bogdan jesteście 20 lat po ślubie, prawda? 7 lat w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tak, tak, tak. Alicja i Bogdan. Najważniejsze jest dla mnie. Najważniejsze dla mnie. To wiara w Pana Boga i w Alicja. Alicja? Yy, najważniejsze dla mnie jest yy, wiara. Bo bez Boga do proga. No i miłość Bogdana. Najbardziej kocham... Najbardziej kocham Alicję. Najbardziej kocham Bogdana. Pragnę zapomnieć... Pragnę zapomnieć o krzywdzie, jaką wyrządziłem Alicji. Ja pragnę zapomnieć o wszystkich złych chwilach, które były w naszym życiu. Moja mama... A moja mama cztery lata już nie żyje. Była z, z dobrą kobietą, wspaniałą. Czwórkę nas wychowała. Też jej, jestem wdzięczny za to wychowanie, za jej dyscyplinę, jaką nas poiła po prostu. Y moja mama na pewno uczyła mnie miłości. Mój tata? no Mój tato to był zwykłym człowiekiem, no Tak by powiedzmy robotnikiem, rolnikiem po części. No, tak to też był dobrym człowiekiem, szczerym. Każdemu, kto by do niego nie podszedł, to chciał pomóc. Mój tato również nauczył mnie miłości i uczciwego życia. Bardzo cieszy mnie, gdy... Dzisiaj Alicja uśmiecha i jestem przeźwym. Jak jest zgoda w domu i Bogdan jest szczęśwy. To jest największym szczęściem. Marzę o... No to jak wcześniej powiedziałem, marzę o... Czy może jeszcze będziemy mieć jakieś dziecko, to jest raz. Dwa, zabrać Alic Alicję na to Na pewno marzę o dziecku. Nie wiem, czy jeszcze Pan Bóg nam, yy, da spełnić te marzenia. I wrócić do Polski. Boję się. Boję się, że żona mnie wyrzuci, jak jeszcze raz się wpadnę w picie alkoholu długie. Boję się, że przez picie stracę bełże. Tak, jak wcześniej powiedziałem, brakuje mi dziecka. Tak poza tym, co miłość żony mam, pieniądze jakie są, to są samochód też. Starć dom w Polsce wybudowany. Jedynie to Dziecko. Jeszcze jakby było, to już była pełnia szczęścia. Brakuje mi na pewno dziecka. Myślę, że jestem nie za dobrym mężem dla mojej żony. Myślę, że jestem. Myślę, że jestem uczciwą osobą i staram się zawsze każdemu pomóc. Moja rodzina? Moja rodzina to na dzisiejszy dzień żona siostra, siostrzeńcy, O, to tyle. Moja rodzina. Nic nie przychodzi, co? Nic nie przychodzi. Nie Smutno mi. Smutno mi, jeżeli żona jest zła na mnie, to tyle. Smutno mi. Smutno mi, kiedy mój boż wybiera alkohol, ale Nie lubię. Nie lubię sam siebie. Nie lubię, jak mój mąż yy, przychodzi po tym alkoholu. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że do końca moich dni będę z żoną i nie będę używał alkoholu. Mam nadzieję, że kiedyś ten koszmar alkoholowy się skończy i będzie szczęśliwe życie, tak jak było kiedyś. Chciałbym, aby u mnie w domu... Chciałbym, aby u mnie w domu była harmonia. Chciałabym, aby u mnie w domu była zawsze zgoda. Przede wszystkim zgoda. Najbardziej lubię... Najbardziej z wszystkiego lubi piłkę nożną. Najbardziej lubię... E, najbardziej lubię pies placki. Gdybym miał cały wolny dzień, to. Cały dzień wolny, to pewno bym oglądał piłkę nożną. Gdyby miała cały dzień wolny, e, chciałabym go spełnić z mężem. Mój mąż. E, moja żona. Jest wspaniałą kobietą. Mój mąż. E, mój mąż jest bardzo dobrym człowiekiem, uczynnym. Najważniejsze miejsce w moim domu to... Pokój z telewizorem. Kuchnia. Lubię, gdy... Lubię, Lubię, gdy... Gdy żona coś dobrego gotuje. Lubię, gdy jestem w domu, robię coś, a mój mąż siedzi w drugim pokoju, ogląda telewizję. Narodziny naszego dziecka były... Narodziny naszego dziecka było czymś wspaniałym. Narodziny naszego dziecka były marzeniem. było czymś wspaniałym. Mój ślub. Mój ślub 20 lat temu Przełtarzył się chichrałem. Mój ślub y, był czymś y, wyjątkowym. Lubię, gdy moja żona nie mogę powiedzieć tego, co lubię. Lubię, gdy mój mąż. E, lubię, gdy mój mąż e, przebywa ze mną. A teraz modlitwa jest. Modlitwa dla mnie jest proszeniem Pana Boga o następny dzień w bości i z żoną. Modlitwa dla mnie jest nadzieją na lepszy dzień jutro. Dom moich marzeń. Ja mam dom moich marzeń w Polsce. Tak, mamy dom naszych marzeń w Polsce, tylko gdyby jeszcze było dziecko w tym domu. Odpowiedzialność za rodzinę to... Odpowiedzialność za rodzinę to jest bardzo duże wyzwanie. Odpowiedzialność za rodzinę... Nic mi do głowy. Problemy rodzinne są? W moim przypadku problemy rodzinne są do rozwiązania. Problemy rodzinne są dzisiaj, a jutro myślę, że już nie będzie. Dzięki rodzinie. Dzięki rodzinie jestem szczęśliwy. Dzięki rodzinie jestem szczęśliwa. W mojej rodzinie najbardziej przeszkadza mi. W mojej rodzinie najbardziej przeszkadza mi choroba alkoholowa. W mojej rodzinie najbardziej przeszkadza mi, gdybym już nadużywał alkoholu. Moje dzieci będę chronił przed. Przed całym... Moje dzieci będę chronił przed całym złem tego świata. Moje dzieci będę chroniła yy, przede wszystkim przed alkoholem i przed złym. Moim dzieciom opowiem o... O mistrzostwach... Moim dzieciom opowiem o mistrzostwach świata w piłce nożnej w Niemczech w 1974 roku. Oj, dzieciom opowiem o pobycie w Stanach Zjednoczonych i o przeżyciach. Bez rodziny? Bez rodziny czułbym się samotny jak drzewo na pustyni. Z rodziny. Bez rodziny? Tak jak i bez Boga. Ani do proga. Nie udało mi się. Nie udało mi się. Nie wiem. Chwil. Dobrze. Dobrze. Przyszłość. Moja przyszłość jest związana z wiarą Pana Boga i z miłością mojej żony. Przyszłość. Moja przyszłość to przede wszystkim miłość i powrót do Polski. Szczególna cecha odróżniająca moją rodzinę od innych rodzin. Nie umiem powiedzieć. Szczególna cecha odróżniająca moją rodzinę od innych rodzin. Yy, szczególna cecha? To, co odróżnia moją rodzinę od innych rodzin. Myślę, że nasza rodzina jest yy, pełna miłości, a w niektórych rodzinach to brakuje. Tego brakuje, tej miłości bardzo brakuje. Czuję, że jestem kochany, gdy Czuję, że jestem kochany, gdy wieczór żona się do mnie przytula. Czuję, że jestem kochany, gdy mój wybiera alkohol. Silna rodzina to, albo silna rodzina jest, gdy? Co to jest silna rodzina? Silna rodzina jest wtedy, gdy wszyscy nawzajem się kochają. Silna rodzina jest, gdy przede wszystkim Bóg jest w niej i jeżeli jest szacunek i miłość. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.